Jakuba, rozdział czwarty. Skądże walki i spory między wami? Czy nie pochodzą one z porządliwości waszych, które walczą w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Kłócicie się i walczycie, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamierzając to zużyć na rozkosze swoje. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Przetoż, kto bykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy nie macie, że na próżno pismo mówi, zazdrośnie pożąda on ducha, który w nas mieszka? Owszem, hojniejszą daje łaskę, bo mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Poddajcie się tedy Bogu, dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was. Przybliżcie się do Boga, a przybliży się do Was. Omyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie rozdwojonego umysłu. Bądźcie skruszonego serca, i smućcie się, i płaczcie, śmiech Wasz niech się obróci w żałość, a radość w smutek. Upokórzcie się przed obliczem Pańskim, a wywyższy Was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i potępia brata swego, Obmawia zakon i potępia zakon, a jeśli potępiasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, ale sędzią. Jeden jest zakonodawca, który może zbawić i zatracić. Kim jesteś ty, co potępiasz drugiego? A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zamieszkamy tam przez jeden rok i będziemy handlować i zysk otrzymamy. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze, Parą jesteście, która się na krótko pokazuje, a potem niknie. Zamiast tego powinniście powiedzieć, jeżeli się podoba Panu i żyć będziemy, uczynimy to lub owo. Ale teraz chlubicie się w pysze swojej, wszelka taka hełpliwość jest zła. Przetoż kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma.